i dla was na scenie zikatu, po odczynie, i z tylu w więc nie w kremie bo w przyszłości będziesz mieć kłopoty i nigdy nie znajdziesz prawdziwej robot żona będzie płakała dzieci po sąsiadkach zostawiała bo ty późnymi wieczorami do domu wracała a ty z honorem te słowa bo atakujecie mnie w grupach popowa wciąż zabiegana, lecz Jest twoja broń, my ci powiemy Popatrzony z mnie ziemi Raga atakiem krytyków przełamiemy Bo w życiu sobie jakąś radę dajemy Radę dajemy radę dajemy, dajemy, dajemy, dajemy Rady dajemy Rady dajemy Słyszysz, słyszysz to przesilenie Raga uderzenie, Mego serca szybkie bicie Pewnie jeszcze usłyszycie na kolejnej płycie Na kolejnej płycie pewnie jeszcze usłyszycie Mego serca szybkie bicie Raga bicie Nie, mego serca, szybkie bicie, pewnie jeszcze usłyszycie na kolejne płycie Na kolejne płycie, pewnie jeszcze usłyszycie Mego serca szybkie bicie, jaka picie, jaka bicie, bicie. Mosto, raga, raga, nowy świat otwiera ma pista prawdę zaciera Wielu ludzi za wariata Nie ma tu raga na zmienia Po całym świecie się rozprzestrzenia, rozczyszczenia Wszyscy oznają, do tego rytmu raga się kiwają, nowe pomysły wymyślają Przepełniony problemami masz sobie raka na po poboje z nami. Między obokami poczujesz się jak nie wie, bo zażaka nie zajebity dźwięk się dopadnie. Wtedy ponura mina ci opadnie. Zacznij ruszać się do tego. W tej muzyce nie ma nic dziwego. I podnieś ręce wysoko, żeby ci na górze rzucili tutaj jako i dowiedzieli się, że tu raka grana jest. Rak ekrana jest, nowe, nowe, nowe brzmienia. Miechowskiego pokolenia jeszcze dużo do zrobienia. No stop rytmi gramy Swoją kulturę wśród ludzi Rozpoczywiamy Bo coś do powiedzenia mamy O tym, że żyjemy I że raga słuchamy W domowym zaciszu nagrywamy Tutaj rymy kleimy Bity tworzymy To trawa zrobimy To trawa zrobimy Hello trawa zrobimy Słyszysz, słyszysz to, to, to, to, słyszy, słyszy, to przesilanie Raga odderzenie Mego serca się szybki Słyszycie na kolejne płycie, na, na kolejny płycie, na płycie kolejny raga raga słyszycie, płycie, płycie. na serca płycie, płycie, na kolejnym płycie, na kolejnym płycie, na kolejnym płycie, na kolejny na kolejnym płycie, na kolejnym płycie, raga klasz klas klas swoje ręce ich śczyć krzyć tego chcesz więcej a ty kasz klas klas swoje ręce ich krzyć, krzyć tego chcesz więcej a ty kasz klas klas swoje ręce ich krzyć, krzyć tego chcesz więcej a ty kasz klas klas swoje ręce ich śczyć krzyć tego chcesz więcej a ty kasz klas klas swoje ręce ich śczyć krzyć tego chcesz więcej